Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Ważeński. Szef BBN-u rząda dymisji, szefa służby kontrwywiadu wojskowego Jarosława Stróżyka. To odpowiedź Sławomira Cenckiewicza na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera. A chodzi o cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa. Pełne zwycięstwo nad e reżimem bezprawia dziękuję NSA, napisał Sławomir Cenckiewicz na platformie X. Po kilku godzinach w kolejnym wpisie zażądał od wicepremiera i szefa Resortu Obrony natychmiastowej dymisji Jarosława Strużyka z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaznaczył, że wyroki NSA zamykają etap sądowo-administracyjny, ale jak dodał, wciąż trwa postępowanie sprawdzające. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński uważa, że tylko agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać poświadczenie bezpieczeństwa. Jedno jest dla mnie oczywiste, że to, że na dziś pan Cenckiewicz nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają klauzulą tajne, ściśle tajne. Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Służba kontrwywiadu wojskowego uznała wówczas, że nie daje on rękojmi utrzymania tajemnicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nocne, zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Jak informują władze Kijowa, w ukraińskiej stolicy zginęło 12 dziecko. 10 osób jest rannych. Doszło także do pożaru i poważnych zniszczeń. Celem rosyjskich dronów i rakiet był również Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie. Wstępne informacje mówią o pięciu rannych, w tym jednej osobie ciężko. Pięć osób zostało także rannych w ataku na Odessę. Sejm zajmie się dziś sprawozdaniem komisji odnośnie drugiego już weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas spotkania sejmowych komisji szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że, że rządzący w ogóle nie uwzględniają ważnych poprawek. W porozumieniu z kancelarią prezydenta zostały zgłoszone poprawki, kilkanaście poprawek. Tylko jedna z nich przeszła. Wszystkie inne zostały wyrzucone. Także poprawki koalicjantów. Poprawki nie były potrzebne, odpowiada wiceszef Komisji Finansów Tomasz Trela. Według posła Lewicy rządowy projekt jest wystarczającym, aby poprawić bezpieczeństwo na rynku kryptowalut. Dużo młodych ludzi nabiera się na ten rynek kryptoaktywów. Jeżeli oni by na przykład stracili dorobek swojego życia, to co dostali od rodziców, od dziadków, no to teraz nie mają żadnego zabezpieczenia. A według naszej ustawy to zabezpieczenie państwa by było. Głosowanie nad prezydenckim wetem zaplanowano na piątek. Trzeciego dnia pielgrzymki do Afryki. Papież Leon XIV pożegnał Algierię i dotarł do pogrążonego w konfliktach Kamerunu. Na czas jego wizyty strony zgodziły się na kilkudniowy rozejm. Papież spotkał się z prezydentem kraju Polembiją, który rządzi już ósmą kadencję i odwiedził jeden z sierocińców. Zwracając się do władz i dyplomatów, Leon XIV wyraził opinię, że różnorodność to skarb. Kamerun bywa zwany Afryką w miniaturze ze względu na zróżnicowanie terenów, kultur, języków i tradycji. Papież zaapelował o braterstwo, które pokona napięcie, przemoc i cierpienie i zakończy zabijanie i wysiedlenia. Pokój nie może sprowadzać się do sloganu, nie można go wprowadzić dekretem, należy go przyjąć i przeżywać, stwierdził papież. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. To są aktualności jedynki. Lokomotywy wodorowe na razie nieopłacalne. Taki jest wniosek po testach na Dolnym Śląsku. Robiła je należąca do KGHM spółka Polmieć Trans. Byłoby taniej, gdybyśmy nie musieli sprowadzać ekologicznego paliwa z okolic Krakowa. Wyjaśnia rzeczniczka firmy Magdalena Łagun transport wodoru mniej więcej tyle samo kosztował, co sam wodór. Także tutaj bylibyśmy bardzo zainteresowani jakimś stałym źródłem tego wodoru i na to liczyliśmy, że gdzieś tutaj będziemy mogli tankować i wtedy rzeczywiście te lokomotywy bardzo by się tutaj przydały. Pod względem technicznym wodorowe lokomotywy radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjny tabor. Mumia sprzed 2000 lat ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej Przebadana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Specjaliści użyli tomografu komputerowego przy wsparciu sztucznej inteligencji. Zajrzeliśmy do środka mumi nie odwijając jej bandaży, mówi kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Maciej Mazgaj. Doskonale zachowany kościec. Wszyscy znamy obraz mumii z zewnątrz, jak one wyglądają, natomiast to, że kryją w środku tak doskonale zachowane struktury kostne było dla mnie dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Równiaskanki miękkie były zachowane w taki sposób, mówię o skórze, że można było bez problemu rozpoznać płeć. Mumia to chłopiec w wieku od 8 do 10 lat. Badacze mają jeszcze w planach przeprowadzenie badań genetycznych oraz immunologicznych.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 Bywało. W ubiegłym tygodniu maestro Jerzy Maksymiuk obchodził uroczyście swoje 90 urodziny. Odbył się nadzwyczajny koncert w Harmonii Narodowej, także pokaz filmu o Ewie Maksymiuk i Jerzy Maksymiuku. No i w ogóle wszystko było wspaniałe, a my chcieliśmy również uczcić te dziewięćdziesiąte urodziny prezentując niektóre, można powiedzieć, kultowe nagrania ze skarbnicy nagraniowej Jerzego Maksymiuka, zarówno z Polską Orkiestrą Kameralną, jego i tylko jego, oraz z orkiestrą także jego Sinfonia warszawie. Zanim posłuchamy Bach'a, bo tak jak powiedziałem godzinę temu zaczniemy od Bach'a, od trzeciego koncertu brandenburskiego, Proszę pozwolić, że przeczytam tekst, jaki napisałem na okoliczności jego urodzin. Fragment oczywiście. Pojawienie się w naszym pejzażu muzycznym niespotykanej miary talentu Jerzego Maksymiuka, a dzięki niemu artystycznego ewenementu, któremu na imię Polska Orkiestra Kameralna było dla nas wszystkich czymś w rodzaju trzęsienia ziemi. Ze swoimi kameralistami maestro stworzył w 70-tych latach ubiegłego wieku całkiem dla nas nowy muzyczny świat. Nigdy nie zapomnę koncertów Polskiej Orkiestry Kameralnej w sali radiowego Domu Muzyki w Katowicach czy na Warszawsku jesiennych występach. Trudno byłoby ich zresztą nie pamiętać. To była nowa, nieznana nam wcześniej, rewolucyjna wręcz jakość prezentacji. Mistrzostwo, perfekcja i wirtuozeria wykonań najtrudniejszych partytur, a do tego często ukazywanych i kosmicznych, robiących niesamowite wrażenie w tempach. A sprawcą tych bezcennych wartości i twórcą był Jerzy Maksymiuk. Niewątpliwie najbardziej charyzmatyczny ze wszystkich polskich dyrygentów i to po dziś dzień. Mistrz doskonałej, efektownej jak nigdy wcześniej elektryzującej sztuki kapel mistrzowskiej. Popularny, lubiany, barwny, obecny na pierwszych stronach gazet. Myślę, że to dzięki niemu. Po raz pierwszy w naszej historii i ostatni jak na razie. Mieliśmy do czynienia z kultem znakomitego dyrygenta, dola melomanów. W dodatku nierozerwalnie związanego z prowadzonymi przez siebie zespołami. To była symbioza mistrza i bezgranicznie oddanych mu wiernych poddanych, świetnie grających muzyków. Najtrafniej ujął tę zależność jeden z najważniejszych muzyków orkiestry kameralnej, później Sinfonii Warsowi, koncertmistrz grupy Wiorączel Jerzy Klocek, który nazwał muzyków maestro Maksymiuka gwardią dobrze wyszkolonych komandosów. Ewa Mysińska wspominała, przyjeżdżało się po kilkunastu godzinach podróży autokarem do hotelu i natychmiast wszyscy wyciągali instrumenty i ćwiczyli w pokojach, bo Maksymiuk chodził korytarzem i nasłuchiwał. I jeszcze wspomnienie Andrzeja myślińskiego. Maksymiuk potrafił kiedyś całą próbę poświęcić na pracę nad dwoma taktami, kiedy indziej nad ośmioma pracowaliśmy cztery godziny. Docierały do nas te wieści o wręcz nadludzkiej, katorżniczej pracy Maksymiuka z kameralistami i z taką świadomością słuchaliśmy ich wirtuozowskich koncertów, które zawsze były niezapomnianymi wydarzeniami. No to cóż, będziemy dzisiaj słuchać zarówno Polskiej Orkiestry Kameralnej, jak i Orkiestry Sinfonia Warszawia. Rozpoczynamy od Bacha, od trzeciego koncertu brandenburskiego, trzyczęściowego Allegro, Andante i Allegro. Gra Polska Orkiestra Kameralna dyryguje maestro Jerzy Maksymiuk. Finałowe ogniwo trzeciego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha. Bardzo charakterystyczne, pełne wykonawczej wirtuozerii, ale ani przez moment nie wysuwa się tego elementu właśnie wirtuozowskiego na pierwszy plan. Polska Orkiestra Kameralna, maestro Jerzy Maksymiuk. Teraz przed nami w kolejnej pozycji, bardzo ważnej. Będziemy słuchać muzyki Adama Jarzębskiego który zmarł w 1649 roku. To jest utwór, znaczy trzy utwory, Tamburetta, chromatika i Cansona Quatra, które były grane przez Polską Orkiestrę Kameralną, zwłaszcza w latach 70. Wszędzie, na całym świecie. Bardzo efektowny utwór, cieszy, że właśnie polski, który stał się taką, można powiedzieć, efektowną, wirtuozowską wizytówką zespołu, jednocześnie ukłonem kameralistów Jerzego Maksymiuka w stronę naszej tradycji. Posłuchajmy tych utworów, posłuchajmy maestrii Polskiej Orkiestry Kameralnej pod wodzą Jerzego Maksymiuka. To były trzy szalenie efektowne utwory Adama tam Tamburetta słynna, chromatika i kancona Quatra. Grała Polska Orkiestra Kameralna, dyrygował Jerzy Maksymiuk, a nasza audycja dzisiejsza poświęcona jest właśnie Jerzemu Maksymiukowi na okoliczność ukończonych w zeszłym tygodniu 90. urodzin. Polskie Radio. Jedynka. Pierwsze turne zagraniczne Polskiej Orkiestry Kameralnej w 1977 roku po Wielkiej Brytanii zaowocowało kontraktem płytowym z EMI. Co było wtedy, a jest i tak do dziś osiągnięciem wybitnym. Dwa lata później zespół Kaza debiutował w Carnegie Hall w Nowym Jorku. A w 1981 grał już nie tylko w Stanach, ale także w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, a po koncercie Polskiej Orkiestry Kameralnej w Rosji Recenzentka Olga Leftonowa napisała, że mistrzostwo tego zespołu czyni chwilami wrażenie, nawet przy porównaniu z najlepszymi orkiestrami współczesności, jakby grał jeden solista, precyzyjnie odtwarzający nie tylko charakterystyczny idiom brzmieniowy tej czy innej muzyki, lecz także całą atmosferę epoki, w której została napisana. Mistrzostwo absolutnie wyjątkowe, wyjątkowa gra zespołu, porywający dyrygencki styl oraz sztuka interpretacji mistrza. To wszystko robiło wrażenie. Znakomity skrzypek Grigory Żyslin nazwał Polską Orkiestrę Kameralną najlepszym zespołem kameralistów na świecie. No to cóż, może posłuchajmy teraz... Jeszcze jednego przykładu polskiej muzyki będzie to kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego, trzy utwory w dawnym stylu. Ten utwór również należał do tych najbardziej y, lubianych, ale i najczęściej wykonywanych przez Polską Orkiestrę Kameralną Słuchamy i Jerzego Maksymiuka, i utworu bardzo współczesnego, nowoczesnego kompozytora, ale tutaj akurat pokazuje nam utwór, który jest wspaniałą archaizacją nawiązującą do stylu muzyki polskiej tej dawnej. Kolejny popisowy utwór Henryka Mikołaja Górewskiego, trzy utwory w dawnym stylu, popisowy w wykonaniu Znakomitej Polskiej Orkiestry Kameralnej Pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka W programie pierwszym Polskiego Radia Słuchają Państwo nagrań Polskiej Orkiestry Kameralnej Ale powiedziałem też, że zagra Orkiestra Sinfonia Warszawia Która no niejako powstała z tejże Polskiej Orkiestry Kameralnej I po dzień dzisiejszy Sławi naszą kulturę na całym świecie A Jerzy Maksymiuk jest takim symbolem Zarówno Polskiej Orkiestry Kameralnej jak i właśnie Orkiestry Symfonia w Warszawie. Może posłuchajmy na zakończenie Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa, która jest bardzo niezwykłym utworem, bo jest to taka klasyczność w pigułce. Utwór skomponowany w 1917 roku jest nawiązaniem do arcydzieł Mozarta, no, w jakimś sensie słyszy się jakby dzieło Wolfganga Amadeusza, więc z jednej strony mamy klasyczny spokój, z drugiej zaś bardzo żywiołową precyzję na przykład finałowej części. Jest też gabot, też wykorzystywany właśnie w muzyce dawnej tej klasycznej, nazwijmy to jak najszerzej, więc niech to tym efektownym utworem Pożegna się dziś z nami orkiestra Sinfonia Warszawia z Jerzem Maksymiukiem na dyrygenckim podium, a ja raz jeszcze przypomnę, że w minionym tygodniu maestro Maksymiuk obchodził swoje 90. urodziny i my również czcimy tutaj jego wielkość i właśnie ten niezwykły jubileusz. Wszystkiego dobrego mistrzu, wielu, wielu wspaniałych kolejnych lat i życia i działalności na dyrygenckim podium. Na dobry dzień. Święta siostra Faustyna Kowalska, dzienniczek. Dziś wszedł Jezus do separatki mojej w szacie jasnej, przepasanej złotym pasem. Wielki majestat bił od całej postaci jego i powiedział: Córko moja, czemuż się oddajesz myślom trwożliwym, odpowiedziałam, O Panie, ty wiesz czemu? I rzekł mi, czemu dzieło to, które mi powierzasz? Tworzy mnie. Ty wiesz, że jestem do spełnienia go niezdolna. I rzekł mi, czemu? Jestem niezdrowa, nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, boję się obcować z ludźmi. Jezu, ja Ciebie tylko pragnę. Ty możesz mnie uwolnić od tego. I powiedział mi Pan, córko moja coś powiedziała, prawdą jest. I spodobało mi się przeprowadzić dzieło miłosierdzia właśnie przez Ciebie. Nie bój się. Nie zostawię Cię samą. Czyń w sprawie tej, co możesz. Ja dokonam wszystkiego, co Ci nie dostawa. Ty wiesz, co jest w mocy Twojej. To czyń. Spojrzał się Pan w głąb istoty mojej z wielką łaskawością. Myślałam, że skonam pod tym wejrzeniem z radości. I wtedy znikł Pan. Pozostała w duszy mojej radość, siła i moc do czynu. Ale zdziwiłam się, że Pan nie chce zwolnić mnie i nic nie zmienia, co raz powiedział. Pomimo tych wszystkich radości zawsze jest cień boleści. Widzę, że miłość i boleść idą w parze. Takich widzeń mam niewiele. Częściej obcuję z Panem w sposób głębszy. Zmysły pozostają w uśpieniu. I choć niedostrzegalnie, jednak rzeczywiście jaśniejsze są mi wszystkie rzeczy, aniżeli by mnie oczyma widziała. Umysł poznaje w jednym momencie więcej niż przez długie lata gruntownego zastanawiania się i rozmyślania, jak co do istoty Bożej, tak samo i co do prawd objawionych, a także samo co do poznania własnej nędzy. Nic nie rozumuję w życiu wewnętrznym, nic nie rozbieram, jakimi drogami mnie Duch prowadzi, Wystarcza mi to, że wiem, że jestem kochana i ja kocham. Miłość czysta daje mi poznać Boga i zrozumienie wielu tajemnic. Życie moje nie jest monotonne i szare, ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi kwiatami, że nie wiem wreszcie, który wpierw kwiat zerwać. Czy lilie cierpień, czy róże miłości bliźniego, czy fiołek pokory. Nie będę wyliczać tych skarbów, których mam na każdy dzień pod dostatkiem. To wielka rzecz umieć wykorzystać chwilę obecną. Święta siostra Faustyna Kowalska, dzienniczek, w rozpoczętym w niedzielę miłosierdzia Bożego, tygodniu miłosierdzia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Bartas witan. Jedynka polskie radio. Autopromocja.